O tym szumi las. las Jedziemy z tym yo, yo. Ponad 25 lat Robię rap, to wysadza z butów Spotkasz mnie na ulicy? To za salutu To rodzaj kultu, znam ludzi, multu i parę skrótów Na tych ulicach zdarłem wiele par butów Jaki jest status? Oddałem tu litry potu Dziś byle patus, to potus za tych idiotów, pośród kotu. Węblis tu kotu, tu multa bloku Mam spade u mego boku Mam ich na oku, na bloku mam paru Zdarzeń na błoku hoduję swej duszy pokój. To co jest wokół, w sercu, zasięgu zasięgu wzroku. Życiorys w toku, nie jakieś jebane doku. Tak rok po roku, rap gra do moje loku. Lecę wam oku, a wokół Magnum i Knotów. Daj sobie spokój, kapujesz, brawo szeroku. W mych butach byś nie ujebał 30 kroków. O tym szumi Las, strome podejście i długi zjazd. Przez ten mikrofon na bloki i próki miast. Szumi Las, weszło raz, wejdzie drugi raz. Niech ten rap ciągle budzi was. ten mikrofon na bloki i próbki nas Szumi las, weszło raz, wejdzie drugi raz Niech ten rap ciągle budzi biorą nas na języki Życie na nas zastawia fliki Sządzę, status pieniądze i narkotyki Walą odwyki, kasują na fazie bryki Internet, Wybryki, złe nawyki, w świecie muzyki Nie jeden już po zawale, nie jeden już leży w ziemi lub w kryminale Czerwony alert w szkwale, daleko keja. Bohater dnia powszedniego znów się rozkleja Karty na stole, swawole, jak już pole, ja to pierdolę Uczyłem się w innej szkole i odrobiłem te lekcje, już mam nadzieję Złotymi zgłoskami piszę, rapę popeję, bo ten się śmieje, coś śmieje się na ostatku Nie można tracić nadziei w żadnym wypadku, nie można Znaleźć siły, stać po upadku Iść dalej, gdy zgasną światła po tym spektaklu tym szumi las, strome podejście i długi zjazd Przez ten mikrofon na bloki i próki miast mi las, weszło raz, wejdzie drugi raz Niech ten rap ciągle budzi was O mi las, strome podejście i długi zjazd Przez ten mikrofon na bloki i próki miast mi las, weszło raz, wejdzie drugi raz Niech ten ciągle Wiem, czy prawie byście, wiem, czy mięś byś się nio. Tym bardziej, że ja w ogóle płytnie komponuję, nie? Tylko jest to strumień świadomości wciąż, który robię sobie i, i tyle. Inspiracją są dla mnie, mm, z biegiem czasu, bardziej w tej chwili bity, niż teksty są inspiracją dla bitów. O, tak bym ci powiedział, To znaczy, producenci wysłali mi bit, który mnie chwyta za serce i do niego powstaje jakiś tekst. Wydaje mi się, że robię to tak jak rzeźbiarz. E, widzę kłodę drewna i w niej zawarta jest rzeźba. Ja ją tylko odkrywam. I tak samo jest z bitami, nie? Jest zajebisty bit i ja w tym bicie widzę po prostu tekst już, który odkrywam. I ten bit mówi o czymś. Nie wiem, tak sobie wymyśliłem, na no potrzeby naszej rozmowy teraz. Może tak to jest.